Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Te słowa, drodzy bracia i siostry, wypowiada nasz Zbawiciel w Wieczerniku, kiedy opowiada apostołom, co się stanie za kilka godzin. Że on będzie obecny w Najświętszym Sakramencie. Że będzie stałym pokarmem codziennym do końca świata, dopóki będzie istnieć. Świat tu ziemski będzie pokarmem w Eucharystii i ten pokarm będzie źródłem niezwykłego pokoju wewnętrznego. A kto będzie nim żył, ten na zewnątrz będzie rozpromieniał pokój, a nie podział, a nie jątrzenie. Te słowa wypowiedział Jezus tuż przed, przed złożeniem ofiary krzyżowej na Kalwarii, przez którą pojednał, przyniósł pokój, Między Bogiem i ludźmi w noc z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę przez wstanie dopełniło się to pojednanie. Niech się nie trwoży wasze serca, ani nie lęka. Pokój mój daję wam. Mówi właśnie w Wieczerniku, w 14 rozdziale Ewangelii świętego Jana Jezus te słowa. Będziemy je także rozważać podczas dzisiejszej adoracji uwielbienia Pana Jezusa. Bracia i siostry, myśląc o pokoju jako jednym z owoców Ducha Świętego, o którym pisze święty Paweł w liście do Galatu w piątym rozdziale, pragnę zachęcić do rozważenia jednego wątku, teraz w czasie Eucharystii, mianowicie wątku czyst, czystego, prawego sumienia. Powiem Słowo Boże w różnych miejscach, a także tradycja Kościoła uczy nas, a także nasze życie z pewnością, że czyste sumienie, życie w zgodzie z dobrze ukształtowanym sumieniem jest źródłem ogromnego pokoju, nawet jeśli ktoś doświadcza wiele krzyży cierpienia trudu. Pan Jezus zostawił nam sakrament pokuty i pojednania, świętą spowiedź, abyśmy tam mogli wyrzucić siebie szczerze do bólu swojej grzechy, i abyśmy mogli właśnie uzyskać pokój. Sakrament spowiedzi niesie nam pokój, oczyszcza nasze sumienie. Ksiądz wypowiadając formułę rozgrzeszenia, niech wypowiada między innymi takie słowa. Niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, i pokoju. Zwracajmy na to uwagę, kiedy zarówno w czasie rachunku sumienia przygotowujemy się do spowiedzi, ale także kiedy już przeżywamy spowiedź, kiedy odchodzimy od konfesjonału, że to jest źródło pokoju, że to jest bardzo doskonałe. Piękne źródło pokoju. Troszcząc się o czyste sumienie, które mocą Ducha Świętego rozlewa w nas bracia i siostry pokój Boży, który także owocuje, że coraz mniej podziałów, że przynajmniej dążymy do pojednania w rodzinach, w ojczyźnie. Choć widać, że niepokój przybiera na sile, to tu, to tam. Troszcząc się o czyste sumienie, bracia i siostry, zadbajmy o to, aby nasze sumienie nie było szerokie. To znaczy takie, które przyzwyczaja się do grzechu, które choć może się i spowiada, i to dobrze, chwała Bogu za to, ale które nie podejmuje większego wysiłku serca, aby coś drgnęło, aby zmienić, aby przepracować jakąś kwestię u siebie, jakiegoś przywiązania do grzechu albo w sensie pozytywnym rozwoju w sobie, jakiegoś talentu, piękna, dobra. Dzisiaj usłyszymy podczas świadectwa, jak Pan Bóg może działać w trudnościach, w chorobie i przez Właśnie to trudne doświadczenie, bardzo trudne, daje wierność większą, pogodzenie się z wolą Bożą i skłonność do większych ofiar wewnętrznych, duchowych. Bardzo jest to ważne, żeby była hojność serca. W życiu duchowym jest taka zasada, im większa z naszej strony hojność serca wobec Pana Jezusa, tym więcej pokoju, który jest owocem Ducha Świętego. To jest niezwykłe, niesamowite. Nieraz w życiu musimy podejmować bardzo trudne decyzje. Stajemy przed wyzwaniami albo decyzje związane zerwania z grzechem. Dlatego pomyślmy, bardziej w czasie jeszcze świadectwa, adoracji będą różne teksty, przepiękne teksty, śpiewanych piosenek i to jeszcze w tak pięknym wykonaniu naszego zespołu. Dlatego niech rezonuje w nas moc Ducha Świętego, Jego światu, Jego siła i Jego moc. W tamtym roku jedna z kartek była złożona jako świadectwo i osoba opisuje w kilkunastu zdaniach że ilekroć przychodzi na mszę świętą, czy też podczas adoracji to się dokonuje, czy podczas różnych nabożeństw, ale zwłaszcza podczas Eucharystii. To pomimo wielkich trudności doświadcza tak wielkiego pokoju serca, że sama nie wie, jak pokonuje te różne swoje trudności. A sytuacja... Sytuację ta osoba, choćby związaną z, ze stałą przemocą w rodzinie, taką psychiczną, no była bardzo trudna. Między innymi ta trudność. Dlatego, moi drodzy, niech te świadectwa nas umacniają niech będą takimi kropelkami dla podniesienia poziomu naszego pokoju. Weźmy sobie mocno do serca, Słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane w Skoczowie w 1995 roku, gdzie wołał do Polaków, abyśmy się nie bali być ludźmi czystego sumienia, abyśmy się nie bali wyrzutów sumienia, bo one choć są bolesne, niemiłe, to są leczące, tak jak duża, znaczna część lekarstw. Też jest niemiła, ale przynosi dobry owoc. Weźmy sobie mocno do serca słowa Pana Jezusa z Wieczernika. Niech się nie trwoży wasze serce, ani się nie lęka. Pokój mój daję wam. Pokój mój zostawiam wam. Amen.